No, i nie ma lipy, no. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia dziś, wtorek, 28 kwietnia jest siódma. Na serwis trójki zapraszają Anna Kowalik Brankaty i Romuald Wojcik. Ewakuacja na Poznańskich na Ramowicach powodem jest uszkodzenie gazociągu. Kontrole nad spółką Zonda Krypto w 2018 roku mieli przejąć Rosjanie z tzw. mafii tambowskiej. Polska 2050 za odrzuceniem wniosku o wotum nieufności dla ministry zdrowia co do ministry klimatu. Decyzja zapadnie w czwartek. Ewakuacja na poznańskim osiedlu na Naramowice z powodu uszkodzenia gazociągu. Mają tam prace ziemne. Mieszkańcy mówią, że w nocy do ich drzwi zapukali strażacy i poinformowali o konieczności opuszczenia budynku. Przyszła straż pożarna, zarządziła ewakuację. No i tak wyszliśmy. I o której to było? Ko.. Po, po drugie, gdzieś, przed, nie, za 15 trzecia coś takiego. Okrzyczali, żeby ewakuować się, bo, bo jakieś problemy z gazem i tak dalej. Nie wiedzieliśmy gdzie. Później się okazało, że faktycznie to prawdopodobnie przy tej nowej budowie. Ponad 100 ewakuowanych osób znalazło schronienie w pobliskim kościele. MPK podstawiło autobusy, w których można się ogrzać. Na razie nie wiadomo, kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów. Ruch na ulicy Naramowickiej został wstrzymany. Na miejscu są strażacy, policja i pogotowie gazowe. Kontrole nad spółką Zonda Krypto w 2018 roku mieli przejąć Rosjanie powiązani z tak mafią tambowską, donosi Gazeta Wyborcza. Autor artykułu Wojciech Czuchnowski mówił w TVP Info, że dzięki temu chcieli omijać sankcje i legalizować pieniądze pochodzące z przestępstw. Kryptowaluty są takim idealnym narzędziem do tego rodzaju operacji. Pytanie tylko, na jaką skalę ta operacja przebiegała. Na pewno po roku 2022, kiedy sankcje wobec Rosji się zaostrzyły i jednocześnie w zasadzie handel firm rosyjskich z resztą świata zamarł, no to tutaj ten kanał kryptowalutowy musiał być bardzo istotny. Dziennikarz dodał, że Zonda Krypto miała wpłacać środki na konta podmiotów związanych ze Zbigniewem Ziobrą i Przemysławem Wiplerem. Giełda Kryptowalut była też zaangażowana w finansowanie prawicowej konferencji SIPAK oraz wyjazdu Karola Nawrockiego do Stanów Zjednoczonych. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Polska 2050 będzie głosowała za odrzuceniem wniosku o wotum nieufności dla ministra zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda wzięła udział w posiedzeniu klubu tej partii. Nie stawiła się natomiast ministra klimatu. Przewodnicząca tego ugrupowania Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi, że na czwartek zwołano jeszcze jedno posiedzenie, na którym zapadnie ostateczna decyzja w sprawie głosowania nad wotum nieufności dla Pauliny Henik-Kolski.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 Ministra Klimatu spotkała się wczoraj w Sejmie z przedstawicielami PSL. Głosowanie za wnioskami opozycji zawsze kończy współpracę koalicyjną, powiedział lider ludowców Władysław Kośniak-Kamysz. Jego zdaniem ta sprawa nie stanowi zagrożenia dla stabilności rządu. Nie sądzę, żeby ktokolwiek, nie mówię już tylko o PSL-u, ale ktokolwiek z koalicji, w jakiejś znaczącej formule chciał głosować wnioski opozycji. Głosowanie nad wotum nieufności, które złożyły kluby PiS i Konfederacji, zaplanowane jest na czwartek. Król Karol i królowa Kamila rozpoczęli wizytę w Waszyngtonie. Brytyjska para królewska spotkała się z amerykańską parą prezydencką i wzięła udział w przyjęciu w rezydencji ambasadora Wielkiej Brytanii. Dziś oficjalna część wizyty w Białym Domu z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Para Królewska przybyła do Waszyngtonu po południu czasu lokalnego. Na lotnisku przywitała ich szefowa protokołu Stanów Zjednoczonych. Następnie udali się do Białego Domu na nieformalne powitanie, wspólną herbatę z Donaldem i Melanią Trumpami, a także spacer po ogrodach rezydencji. Wieczorem Karol III i Kamila byli gospodarzami przyjęcia w rezydencji brytyjskiego ambasadora z udziałem członków kongresu i przedstawicieli administracji. Dziś na południowym trawniku Białego Domu odbędzie się oficjalna ceremonia powitania, po czym Karol III spotka się z Donaldem Trumpem w gabinecie owalnym. Karol odwiedził Stany Zjednoczone co najmniej 19 razy, ale tegoroczna podróż jest jego pierwszą oficjalną wizytą państwową od momentu objęcia tronu w 2022 roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ratownicy GOPR będą szkolili policjantów w pierwszej pomocy. W centrum szkoleniowym w Podlesicach funkcjonariusze nauczą się nie tylko podstawowych technik reanimacyjnych, mówi naczelnik jurajskiej grupy GOPR Robert Pilarczek. Co policjant może spotkać na miejscu zdarzenia, więc kładziemy nacisk na tzw. urazówkę, na krwotoki. Mamy na przykład fantomy, które bardzo dobrze odwzorowują sytuację realną. To wszystko, co policjant może zobaczyć na miejscu zdarzenia,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 jest 5 po 7, to czas na sport. Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie brakowało goli na zakończenie 30. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. W Gliwicach Piast pokonał Arkę Gdynia 4 do 1. Wiedzieliśmy, jak ważne jest to spotkanie dla układu ligowej tabeli, podkreśla obrońca Piasta Filip Borowski. To był bardzo ważny mecz dla nas o 6 punktów. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj go wygraliśmy. Ten rzut karny trochę szkoda, że, że Patryk go nie strzelił, ale szybko potem wyszliśmy na prowadzenie i myślę, że kontrolowaliśmy większość tego spotkania i dowiedzieliśmy przekonujące zwycięstwo. Piast po tym meczu awansował na 10 miejsce w tabeli. Arka wciąż w strefie spadkowej na miejscu 17. W siatkarskiej plus lidze rozpoczęła się walka o brązowe medale. W pierwszym meczu projekt Warszawa wygrał u siebie z ase Rysowią Rzeszów 3 do 2. Dzięki temu projekt objął prowadzenie. Gra toczy się do trzech wygranych meczów, mówi trener zespołu z Warszawy Kamil Nalepka.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 Grali ambitnie, ale nie zagrają w półfinale ekstraklasy piłkarzy ręcznych. W rewanżowym ćwierćfinale MMTS Kwidzyn w wyjazdowym meczu pokonał Ostrowie Ostrów Wielkopolski. Mimo to nie udało mu się odrobić strat z pierwszego spotkania i odpadł z walki o mistrzostwo. Trwa jeszcze walka w jednej parze ćwierćfinałowej. Chrobry Głogów przegrał w pierwszym meczu z Wybrzeżem Gdańsk. Proponuję dziś ubiór na cebulkę. Zimny poranek mamy, a potem szykuje się sporo słońca. W słońcu, wiadomo, bywa cieplej. Termometry wczesnym popołudniem pokażą od 7 stopni na północnym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej do maksymalnie 15 to na zachodzie i miejscami na południu kraju w centrum dycha. Może dziś popadać deszcz i deszcz ze śniegiem. To na Warmii, Mazurach i Podlasiu, a także miejscami na Pomorzu, Kujawach i Mazowszu, ale na ogół zachmurzenie będzie właśnie małe lub umiarkowane słowem Dość słonecznie. Już prawie 8 po 7. Zapraszamy do trójki. Żargonowe, zawodowe zagadki dziś Państwo nam zadają w poradnej audycji to kolejna, dwie dwójki i siedem trójek. A działam w obszarze płyt, których się nie słucha, ław, na których się nie siedzi, i stóp, na których się nie chodzi. No i zgadnijcie, gdzie pracuję. No, może chodzi o stopy procentowe, to by oznaczało finansierę. Ale może Państwo wiedzą, o co chodzi. 22 i 7 trójek polecamy się. Michał Jakubik audycję realizuje. Kuba Witkowski program przygotował. Staszek Perzyna czeka przy tym trójkowym telefonie z dwoma dwójkami i siedmioma trójkami. Dobrze powiedziałem? Ja się nazywam Robert Grzędowski. Dzień dobry. Nawet miliardowe straty, a do tego śledztwo i przesłuchania w całym kraju, wstyd Polskiego Komitetu Olimpijskiego i wątek rosyjskiej mafii. Afera Zonda Krypto każdego dnia dostarcza nam kolejnych ponurych informacji, a poszkodowanych przybywa i może ich być nawet 30 tysięcy. I na ten moment nie ma możliwości odzyskania pieniędzy. Pytanie, czy kiedykolwiek taka szansa się pojawi. Niedawno prezes Zonda Krypto, Przemysław Kral, bronił się tym, że giełda posiada portfel z kryptowalutami, ale dostęp do niego, klucz, ma Sylwester Suszek. Sęk w tym, że szef BitBay, spółki na której zbudowano Zonda Krypto, zniknął w 2022 roku. Co więc z tym portfelem? Czy uda się go otworzyć? O tym z profesorem Krzysztofem Piechem, ekonomistą i ekspertem rynku kryptowalut z uczelni Łazarskiego rozmawiał Kuba Witkowski. Czy jest w ogóle szansa, że inwestorzy, wierzyciele, ci ludzie, którzy gdzieś tam oczekują, że jakieś środki odzyskają, mogą mieć jeszcze jakąś nadzieję? Dla mnie mocne jest to, że ktoś mówi, że mamy portfel, ale zgubiliśmy do niego klucz. To jeśli chodzi o ten portfel, no to przy współczesnym stanie technologii raczej można byłoby zapomnieć, że coś z tych 4,5 tysiąca bitcoinów będzie do odzyskania, zwłaszcza, że nie wiemy, czy to są rzeczywiście środki giełdy, bo to była tylko jedna wypowiedź jednej osoby, które wiarę godność teraz jest bardzo kwestionowana. Więc na to bym nie liczył. Ja pracuję nad pewnym rozwiązaniem technicznym, jak można byłoby te 4,5 tysiąca bitcoinów, że tak powiem, w przyszłości uruchomić, żeby te środki wykorzystać do powiedzmy zaspokojenia tutaj roszczeń Polaków, ale to będzie proces, który potrwa może od 10 nawet do 15 lat. A do tego czasu, no to co ja zrobiłem, widząc jak, jaka jest niemoc naszej polskiej prokuratury, bo mieliśmy kilka doniesień tutaj na temat dymisji prokuratury czy urlopów i tak dalej. Sam skontaktowałem się z prokuraturą w Słowacji, w Czechach i z nadzorem finansowym w Estonii, mówiąc, że słuchajcie, nim nasi tutaj e, rządzący prokuratorzy się ogarną, to minie trochę czasu, ale już teraz, jeśli tylko możecie, to zabezpieczcie jakiekolwiek aktywa w spółkach estońskich, czeskich, słowackich, które należą czy związane są z e, zondą, bo my Polacy będziemy bardzo zainteresowani tym, żeby cokolwiek z tych środków odzyskać. Może by się coś udało, ale to musia aby prokuratura zacząć błyskawicznie działać. Bo jeśli zrobią tak jak dotąd, czyli będą przez miesiące, lata prowadzić śledztwo, z którego nic nie będzie wynikało, jeśli będą się koncentrować na tym, że przesłuchać wszystkich ludzi, przecież to będzie kilkadziesiąt tysięcy osób do przesłuchania, a co w tym czasie? Te pieniądze się rozmyją po świecie. Tutaj trzeba wprowadzić spec zespół, zespół, który będzie się składał nie tylko z prokuraturów ABW i, i z, ludzi z agencji wywiady, że po prostu jak najszybciej w ciągu kilku, kilkunastu dni namierzyć możliwie wszystkie środki, zamrozić je pod byle pozorem do czasu rozstrzygnięcia sądowym. Wspomniał Pan, że pracuje Pan nad jakimś sposobem, żeby te pieniądze wydostać Zdradzi pan jakieś większe szczegóły, o co chodzi? Tak, mogę na razie tylko powiedzieć to, bo, bo, bo jeszcze nie mam tego w sposób spisany, jeszcze nie jest to sprawdzone przez specjalistów od technologii blockchain. Ja tylko wykładam tę tematykę, jestem ekonomistą. Ale gdyby udało się polskim władzom, prokuraturze udowodnić, że są to środki rzeczywiście należące do zondy, co nie jest oczywiste, bo na razie mamy tylko oświadczenie, to to by otwierało e, roszczenia Polski do tego, żeby w przyszłości, gdy pojawią się pewne możliwości obliczeniowe, to żeby te środki wykorzystać. Żeby to zrobić, to mamy mniej więcej 3 lata na zadziałanie, żeby to stało się możliwe. Dlaczego? Ponieważ sieć Bitcoina to jest e, oprogramowanie. W tym oprogramowaniu będą w najbliższych miesiącach dokonywane zmiany, które zapobiegną potencjalnie przejęciu tych środków w przyszłości przyszłości. Gdyby się udało zrobić tak, że Polska zgłosi roszczenia wobec tych e, środków, to za być może 10 lat udałoby się za pomocą komputerów e, kwantowych przejąć te środki, ale zanim to się stanie, muszą być zahamowane pewne procesy zabezpieczania bitcoina przed komputerami kwantowymi. Brzmi to bardzo trudno, ale wierzę w to, że dałoby się to zrobić. Szansa na to nie jest wielka, ale myślę, że taki precedens w historii świata, gdyby był poparty przez jeszcze władze amerykańskie, to dałoby się zrobić, zwłaszcza, że w grę wchodzi kwota ponad miliarda złotych, więc warto. Warto poświęcić na to sporo energii po to, żeby ludzie w przyszłości za powiedzmy 10-15 lat mogli część tych środków odzyskać. Komputery kwantowe, kluczowe w tym przypadku, będą kiedyś zdolne łamać kody blockchain, będące podstawą kryptowalut, ale w tej chwili są w zaawansowanej fazie eksperymentalnej i wczesnej fazie komercjalizacji wciąż mocno podatne na błędy i mają relatywnie niską zdolność obliczeniową. Ale to tylko i aż kwestia czasu. I taki pomysł proponował profesor Krzysztof Piech z Uczelni Łazarskiego, a rozmawiał z nim Kuba Witkowski. A to piosenka dnia. Maja Leszczy i E.ON. Znowu spadnie deszcz, potok zimnych słów. Naszych słów I znów modlimy się o W Fabule śnionych, kiepskich snów Śnieg. I coraz trudniej.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 Dzień dobry, ja chciałbym odpowiedzieć na pytanie, gdzie ten pan pracuje? Uważam, że pracuje w betoniarni. <głosy> w betoniarce? Czyli, że w pracy jest na okrągło i tak się to kręci. Sprawdźmy odpowiedź. Budownictwo fundamentowa, ława fundamentowa i stopa fundamentowa. A myślałem, że chodzi o stopy procentowe, a to stopy fundamentowe, y, sformułowanie, o którym nie miałem pojęcia. No właśnie, zaskakują te żargony. Może państwo też chcą nam zadać taką żargonową zagadkę? No to zapraszamy, 22 i 7 trójek. A teraz y, historia, o której można powiedzieć, że jest Skandaliczna. Mocne słowo, ale chyba pasuje. To było trochę ponad tydzień temu. W nocy w okolicy Zgierza na drodze krajowej nr 9 autobus liniowy znanego przewoźnika uderzył w duże zwierzę. I mimo poważnych uszkodzeń przedniej szyby kierowcy zdecydowali się na kontynuowanie. Jazdy z rozbitą i wgniecioną szybą pokonali autostradą trasę z Łodzi do Warszawy. Jedna z pasażerek, yy, pasażerek do, których, do której dotarła Joanna Karp z Polskiego Radia Łódź, zaniepokojona całą sytuacją opisała zdarzenie w sieci i złożyła oficjalną skargę. Inaczej pewnie sprawa w ogóle by nie wyszła na jaw. Siadłam do Flixbusa w Poznaniu wracając z przyjaciół. W pewnym momencie autobus po prostu, no, aż jakby zatrząsł się cały. Ja tylko zauważyłam, dosłownie, no, mignęło mi cokolwiek wybiegło przed ten autobus i zeszłam na dół, żeby zobaczyć, co się dzieje, no, bo widzę, że stanęliśmy, że kierowcy wyszli. No i szczerze mówiąc, byłam przekonana, że po prostu będziemy stali teraz pewnie i czekali ten, nie wiem, godzinę, dwie czy trzy na transport zastępczy. I tak myślałam, sobie, dobra, no, jest to jakieś opóźnienie w trasie, ale lepiej tak, niż jakbyśmy mieli z tym jechać. Usłyszałam na dole, że właśnie ktoś dosyć głośno Kierowca pyta, co teraz, no i kierowca powiedział, procedura jest taka, że dopali papierosa i jedziemy dalej. Ja myślałam, że może żartuję. Kierowca jednak nie żartował, co potwierdziła nam Aleksandra Sobera z biura prasowego przewoźnika. Pojazd realizował kurs na trasie Amsterdam-Warszawa i uległ uszkodzeniu w wyniku zderzenia ze zwierzęciem. Pomimo znaczących uszkodzeń przedniej szyby kierowcy podjęli decyzję o kontynuowaniu przejazdu, co jest absolutnie niezgodne z naszymi standardami bezpieczeństwa, obowiązującymi procedurami oraz wartościami, którymi kierujemy się w codziennej działalności. W związku z sytuacją niezwłocznie podjęliśmy działania wyjaśniające. Kierowcy zostali natychmiast odsunięci od wykonywania obowiązków i nie będą Muszę realizować przewozów dla Flixbusa. O to co w takiej sytuacji powinien zrobić kierowca i czym ta jazda mogła grozić zapytaliśmy prezesa zarządu w Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Tomasza Zagajewskiego. W takiej sytuacji kierowcy bezwzględnie powinni przerwać podróż i zadzwonić po drugi autobus, który zabierze pasażerów. Jest to taka sytuacja, która zagraża bezpieczeństwu na drodze i nie ma możliwości kontynuowania jazdy takim autobusem. Tu mówimy o kierowcach zawodowych, od których możemy wymagać dużo, dużo więcej niż od kierowców takich normalnych, amatorskich, tak jak my wszyscy. Co by się mogło wydarzyć? To jest sytuacja taka, że w szczególności w autobusie, który jest wysoki, przy jakimkolwiek dziurze większej, przy naprężeniach może szyba po prostu wypaść z tego autobusu. Ale kierowcy podjęli to ryzyko, nie wiemy dlaczego. No właśnie, tu jest pytanie, czy stawiamy punktualność i chęć szybkiego dojechania nad bezpieczeństwo i życie pasażerów, dlatego że to jest sytuacja, która mogła grozić życiu, bo wyobraźmy sobie sytuację, co by się stało, gdyby taki kierowca dostał nagle takim odłamkiem szyby w czasie jazdy. No strach pomyśleć, bo mogłoby się skończyć w tym momencie takim reportażem nie takim jak teraz, mówimy tylko takim, że mamy 60-70 osób rannych albo nawet zabitych. Co ciekawe, pasażerka zadzwoniła na policję zaraz po tym, jak kierowca oznajmił, że jedzie dalej, ale patrol policji pojawił się na miejscu za późno. Autobus zdążył odjechać. Łódzka policja zgłosiła sprawę funkcjonariuszom z Warszawy, sugerując, że autobus jedzie do dworca zachodniego, stołecznego, ale do tej pory łódzka komenda nie otrzymała raportu w tej sprawie. One two one two Looks like we got a little bass to do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 Żegnamy reklamy. Jest 7.31. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Anna Kowalik-Brankati. Ponad 100 osób ewakuowano z powodu uszkodzenia gazociągu na jednym z poznańskich osiedli. Mieszkańcy na Ramowic mówią, że w środku nocy do ich drzwi zapukali strażacy i poinformowali o konieczności opuszczenia budynku. Znaleźli schronienie w pobliskim kościele. Nie wiadomo, kiedy ludzie będą mogli wrócić do swoich domów. Na miejscu są strażacy, policja i pogotowie gazowe. Rosjanie przeprowadzili w nocy atak na Sumy w północno-wschodniej części Ukrainy. Kilkanaście dronów bojowych spadło na domy i sklepy. Nie ma w tej chwili informacji o ofiarach ani rannych. Z kolei ukraińskie drony zaatakowały port i rafinerie w miejscowości tułapce nad Morzem Czarnym. Świadkowie mówią o licznych eksplozjach i pożarze na terenie rafinerii. Lokalne władze oficjalnie nie potwierdziły ataku, ale wcześniej w rejonie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Od dziś do końca czerwca nie będzie działał oddział intensywnej terapii w szpitalu w Świnoujściu. Na Ojomie konieczna jest wymiana sterownika aparatury podtrzymującej życie. W uzasadnieniu dyrekcja szpitala podaje nieprawidłowości w działaniu urządzenia służącego do dystrybucji energii. Pacjenci, którzy będą wymagali intensywnej terapii, mają być kierowani do szpitali w Szczecinie i Gryficach. Aby zapewnić transport pacjentów, szpital podpisał Umowę z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Powiedział Piotr Pieleszek z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na oddziale intensywnej terapii w Śpinouściu są cztery łóżka. pełne serwis trójki o ósmej. Ósma za 27 minut. Teraz ekonomia w trójce i Monika Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Niższe ceny paliw zostają z nami na dłużej. Kierowcy zyskają jeszcze dwa tygodnie. Termin obowiązywania obniżonych stawek podatku VAT oraz akcyzy na benzynę i olej napędowy został przedłużony z 30 kwietnia do 15 maja. To decyzja Ministerstwa Finansów, a dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,21, benzyny 98 6,72, a oleju napędowego 7,12. Kryzys energetyczny uderza także w lotnictwo. Czy nasze urlopy i wakacje stają pod znakiem odwołanych lotów? Europa w dużej mierze sprowadza paliwo lotnicze z ogarniętego konfliktem Bliskiego Wschodu, a to może oznaczać ograniczoną dostępność i wyższe ceny, mówi ekspert w dziedzinie energetyki Daniel Czyżewski.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 Produkować mniej oleju napędowym. Kluczowa dla transportu surowców cieśnina Ormus pozostaje zablokowana, a część infrastruktury wydobywczej została zniszczona. Ten temat pojawi się również w Informatorze Ekonomicznej o godzinie 9.30. Polska wraca do produkcji czołgów. Po 16 latach przerwy w zakładach Bumar Łabędy będzie wznowiona produkcja. To efekt umowy wykonawczej podpisanej z koreańską firmą i Polską Grupą Zbrojeniową. Prezeska Bumar Łabędy Monika Kruczek podkreśla, że umowa obejmuje m.in. produkcję pełnego zaplecza. Ustala ona konkretne zasady produkcji czołgów K2, ale także wozów towarzyszących.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 I na koniec kursy walut. Euro kosztuje 4,24, dolar 3,62, frank szwajcarski 4,61, a funt brytyjski 4,89. Zimny mamy poranek, zwłaszcza na północy kraju. Po południu nie będzie jednak tragedii od 7 stopni na północnym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej do maksymalnie 15. Na zachodzie i miejscami na południu kraju. Tam, gdzie te kilka stopni pokażą termometry, tam może popadać. Deszcz i także deszcze ze śniegiem, ale w większości kraju powinno być dziś słonecznie. To jest Poranna Audycja. Zapraszamy do Trójki za 24 minuty ósma. Jungle Carry On. Jakoś tak przyjemnie mi, mija ten wtorkowy poranek. Przegląd prasy. Jest duża szansa zawsze, gdy zapraszamy y, przedstawicielkę redakcji Trójki do przeglądu prasy, że będzie to Agnieszka i tak jest też dzisiaj. Agnieszka Opszańska. Ale dobry. tutaj dużo Agnieszek do no wyboru. No właśnie, dużo, dużo. Ale zacznę ja od y, międzynarodowej prasy, y, a konkretnie od Reutersa. Skoro Reuters jako agencja prasowa to podaje, to także media w wielu krajach. A pisze o polskiej zbiórce. Zbiórce zainicjowanej za przez Łatwoganga. Państwo wiedzą doskonale o co chodzi. Oczywiście Reuters y, pisze Latwogang, be, bez polskich znaków, ale opisuje też yy, kwotę no i żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi, podaję tę kwotę w dolarach. I ona robi chyba jeszcze większe wrażenie, gdy widzi się 69 milionów dolarów zebranych przez Polaków w ciągu 9 dni. Wspaniale. Ta informacja zresztą obiegła cały świat. Ja przeglądałam prasę specjalnie na dzisiejsze mhm. potrzeby, także w Ameryce Łacińskiej. Tam jeszcze nie do końca doszła ta informacja. Zresztą też jest to region, który rządzi się swoimi prawami. Chociaż bardzo dużo... Na pewno dużo... usłyszą. Usłyszą, usłyszą jeszcze. Jeszcze będą jako pierwsi, mieli go jako gościa. No, bardzo możliwe, to, to im się uda. Meksykańska telewizja pewnie będzie zapraszała albo BDOSa, z albo. Zrobi z tego serię. Tak. Tysiąc odcinków. O, to co najmniej. W siedemnastu seriach. No, tak, ale 20-minutowych. Ale to bardziej Wenezueli. Melodia Nie, przyszłości. Na razie. <laughs> melodia przyszłości, a co w prasie na dziś. Arcy ciekawie jest nieraz spojrzeć na prasę trochę z innego regionu. Ja zapraszam dzisiaj w podróż do Meksyku. Tam rynek jest bardzo silny, El Uniwersal, na przykład to jeden z takich najbardziej wpływowych mm -hmm. dzienników i jest jaki? Eee, Uniwersal. No proszę, no i to jest prowadzący A -a. na miarę trójki Ale zajęło mi to chwilę, chwilę. Eee, Reforma to taka bardzo wpływowa gazeta, bardziej konserwatywna, La Hornada, to z kolei profil lewicowy, no i najwspanialsze. El Sol de Mexico. Można ładnie nazwać Można. gazetę? Słońce Meksyku. Słońce Fajalne. Meksyku. To wybierasz w takim razie sekcję międzynarodową, sekcję sport, sekcję popkultura, kultura czy waria. Popkultura, niech będzie. Popkultura. To znakomicie wybrałeś, ponieważ dokładnie w El Sol de Mexico, czyli w Słońcu Meksyku, na jedynce mamy Millie Elcock, czyli tą aktorkę, która wcieli się w Super Girl, w super produkcji. W Meksyku bardzo dobrze jest odbierany tego rodzaju filmu. Popkultura kwitnie. Meksykanie, Meksykanki kochają popkulturowe różne przeobrażenia, a więc więc też film Supergirl jest bardzo oczekiwany. No i ostatnio, czyli kilka dni temu na Comic Culture Experience Mexico. To jest takie bardzo duże wydarzenie właśnie obracające się wokół komiksu, ale też mangi, ale bardzo też związane z produkcjami filmowymi. Pojawiła się właśnie Millie Alcock. Barierki były bardzo w zagrożeniu. Meksykanie, oni są bardzo żywotni, więc starali się przeskoczyć, by wedrzeć. Się nie chciał przytulić Miejsa na przykład. No właśnie, tam oni bardzo by się chcieli do Mili Alcock przytulić, ale nie było ku temu sposobności. Ogromna sala, tysiące osób. No i byli bardzo zachwyceni, kiedy Mili powiedziała, że bardzo fajnie było się nauczyć zadawać ciosy, przyjmować je i obracać w uprzęży. Mmm! Zadawanie ciosów czy przyjmowanie ciosów? Co jest ważniejsze, twoim zdaniem? E, ja myślę, że obracanie się w że jest najbardziej <grym> intrygujące. Najbardziej intrygujące i najważniejsze, <grym> nie tylko w roli filmowca, prawda? Ale to jest oczywiście bardzo gorąca premiera. Supergirl 26 czerwca będzie miał swoją premierę w Meksyku. Jest to bardzo oczekiwany film. Następna sekcja? No to jeszcze mamy czas na sport. Sport. No to oczywiście mundial i mistrzostwa świata. Pierwszy mecz. Ach, tak, to, e także w Meksyku organizowane w tym roku, choć oczywiście. są kontrowersje, obawy o bezpieczeństwo. Są, bo El Mencho i zabicie y, głównego szefa kartelu prowadziło bardzo dużo zamieszania, szczególnie w Halisko, czyli w y, sercu jest Guadalajara, a tam jedno z największych boisk i y, y, arena mundialu. No ale y, oczywiście Meksykanie y, cały czas już mówią o mundialu, to na początku czerwca tam rozpoczęcie i mecz y, z RPA, a w Meksyku prognozy, różne modele. Jest taki model matematyczny, który mhm. stworzył Jachim Klement. Nie wiem, czy znasz ten model. Nie, Właśnie chętnie posłucham. No właśnie. Trafił już trzech ostatnich mistrzów świata, wyobraź sobie. Ale analizuje od bardzo ciekawej strony, ponieważ opiera się na czynnikach niezwiązanych z piłką. Są to takie czynniki jak na przykład gospodarka, liczba ludności, czy też warunki klimatyczne. To bardzo ważne w kontekście Meksyku, bo tam już upały, proszę państwa. Wyobrażasz sobie że gdzieś są upały? No gdzieś muszą być. Gdzieś, Jak tu nie ma, to gdzieś, poszły to, do, gdzieś czyś, poszły. to oczywiste jest. One poszły do Meksyku albo przyjdą z Meksyku. No i właśnie według Joachima Clementa i stworzonego nowego modelu... No Właśnie, kto będzie mistrzem świata? No, Meksyk odpadnie. To, co A, najważniejsze to, jest tam. Finał zaskoczył wielu. Jak poradzi sobie Meksyk na mistrzostwach? Otóż odpadnie z Belgią w jednej 16. Finału, a kto wygra? Uh -huh. No na pewno y, według tego modelu w półfinałach zmierzą się Hiszpania, Anglia, Portugalia i Holandia. No to bez modelu można by tak typować, no. to są mocne drużyny, mocne drużyny. Chciałam też dodać już bardzo szybko, że oczywiście na jedynkach wszędzie Stany Zjednoczone i Donald Trump to jest bardzo bliska okolica i polityka zarówno jak i ekonomia są bardzo mocno związane ze Stanami no, Zjednoczonymi, tak, więc to wszystko o czym my tutaj rozmawiamy i o czym Y, opowiadają i y, I ta twarz, którą gazety. oglądamy codziennie, Ach. tam też się pojawia. Agnieszka Opszańska w Przeglądzie Prasy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. To Tori Amos i Big Will w trójce, a ja mam dla Państwa wejściówki, darmowe wejściówki na przedpremierowy odsłuch nowej płyty Tori Amos w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Premiera tej płyty w piątek, a przedpremierowy odsłuch albumu In Times of Dragons w czwartek o 19.00. Ten najbliższy czwartek. I zapraszamy Państwa na to wydarzenie. Te wejściówki tak naprawdę ma Staszek Perzyna. I to do niego proszę się zgłaszać. 22 i 7 trójek. A w studiu już Renata Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. Zawiesiłam się na chwilę, bo zastanawiałam się, jaki dzień tygodnia jest dzisiaj, ale wtorek. Dzisiaj jest wtorek. Wtorek, <śmiech> tak. Od, odliczamy do odsłuchu, a kto wtorkowym gościem a, właśnie, będzie w A skoro wtorek, um... to Dariusz Korneluk będzie Państwa i moim gościem w programie Bez Uników, prokurator krajowy i oczywiście na początek zonda krypto, giełda kryptowalut, która zdaje się jest piramidą finansową czy prokuratura robi coś żeby zabezpieczyć ewentualne pieniądze które później mogą Nosi, bo śledztwo odzyskać swoją śledztwo, drogą a śledztwem, jeszcze trzeba odzyskać yy, no. należałoby odzyskać pieniądze Polaków Oczywiście Należałoby i będziemy pytać o to, czy coś prokuratura zrobiła, żeby się z państwami porozumieć, w których ewentualnie te pieniądze mogą w tej chwili być, żeby je zamrozić do czasu, kiedy zapadną wyroki i później ewentualnie wypłacić poszkodowanych. Ale to nie będzie jedyny, jedyny temat. Będziemy oczywiście rozmawiać o śledztwie w sprawie naruszeń związanych z Trybunałem Konstytucyjnym. Będziemy rozmawiać o tragicznym wypadku posła Łukasza Litewki, czy... Osoba, która została zatrzymana, mężczyzna, mógł działać, jak głoszą teorie spiskowe w internecie celowo, czy to rzeczywiście był wypadek. O to wszystko pana prokuratora Kolona Luka zapytam i proszę być z nami o 8.13. Zapraszamy. Nie wiem, kiedy zaczął się styczeń. A mojej motywacji miernik chyba się rozpieprzył, no bo na ekranie nic nie widzę. Luty nie jest dużo lepszy, w domu jesteśmy zamknięci, twej dobroci jestem beneficjent. Tak przez całą zimę wiosną ci to wynagrodzę i zabiorę cię naszą zelizę. Lecz teraz ledwo żyję, oglądam telewizję, czekając aż marzec minie. To oficjalny koniec cierpień, nagle przyszedł wiecień. coraz częściej chodzimy po mieście. Bezdomni nawiedzają w winkle, milsze jest powiśle, zimą narzekałem, teraz milczę. Nieoczekiwanie przyszedł maj, maturami się stresuje świat. Chyba wracam do siebie, znowu zbawiam je czerwiec. Ej. Boznam kto nas tu szpetli Dziwne kręgi nami kreśli Ktoś, obracamy się w przestrzeni Coraz szybciej mija każdy rok wydzień w karuzeli Niech się kręci aż nie zemdli mnie, chyba sam nas tu pętli Trochę już inaczej pachnie, noc. trochę już inaczej pachnie noc. Do następnej wiosny prawie rok Dlatego dziś proszę tańczyć, potem może nie być już okazji Ale to pewnie wiesz, ja chyba nie Trochę już inaczej pachnie nut. Do następnej wiosny prawie rok Dziś przydadzą się te piosenki, których słucha się tylko na pętli Ale to pewnie wiesz, ja chyba nie W końcu wyczekany lipiec, w wiadomościach znów zapowiadają heatwave. Zostajemy w domu, omijamy te ulice, zakażony dieslem, niech Bóg błogosławi naszą klimę. ich chyba znowu nie zasnę, no bo pustynie przedłużacze się ścigają na tamce. Nagle cisza, nagle bez dźwięk, wiem, że skończył się już sierpień. Lordofon w trójce i pętla, ale także do zbioru z polską muzyką zajrzy dziś Kuba Ambrożewski za 8 minut ósma. Piosenka do wyjaśnienia. Formacja nieżywych schabów. Klub Wesołego Szampana. Piosenki nie zawsze są tym, czym się wydają. W historii być może nie największego, ale z pewnością najbardziej charakterystycznego przeboju częstochowskiej formacji pojawia się wiele znanych nazwisk, ale niekoniecznie tam, gdzie byśmy się ich spodziewali. Od choćby twarz i głos formacji nieżywych schabów Oleg Klepacz ma swój ważny wkład w powstanie utworu, ale przede wszystkim jako jego współkompozytor oraz klawiszowiec. Taką bowiem rolę pełnił w zespole, przepraszam. Formacji na etapie wydania jej pierwszej płyty wiązanka melodii młodzieżowych. Być może wszystko jest w porządku, lecz tu już masz przody, na żałny. Klub Wesołego Szampana wykonał ówczesny, etatowy wokalista grupy Jacek Pałucha, który niedługo po wydaniu dybytanskiego albumu opuścił formację. I dopiero wtedy jego obowiązki przejął Klepacz. Żeby było ciekawiej, ani Klepacz, ani Pałucha, ani żaden inny członek formacji nie jest autorem surrealistycznego, kultowego tekstu, w którym pojawia się krogulec i młotkowy, ale nie ma mowy o żadnym szampanie. Popełnił go przyjaciel muzyków zakadywicznych, Wojciech Płocharski, a inspiracją ewidentnie dodajmy luźną była tu kłopotliwa dla autora sytuacja towarzyska, w której flirtował jednocześnie z trzema dziewczynami. Takie przynajmniej wyjaśnienie przedstawił Płocharski przed laty radiowej jedynce. Klub Wesołego Szampana ma jeszcze jedną bohaterkę, która jednak przez lata trzymała ten fakt w tajemnicy. Chodzi o znaną aktorkę Małgorzatę Pieńkowską. Wówczas świeżo upieczoną absolwentkę wy. Działu aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Do subtelnego wyśpiewania słów refrenu Chciałabym chciała namówił ją podobno jej znajomy Jacek Pałucha. Mając jednak ambicje aktorskie nie chciała, żeby kojarzono ją z tym nieco abstrakcyjnym, wielkim rokowym przebojem schyłkowego PRL-u. Piosenka do wyjaśnienia Chciało wejść twego Twojego ciała Uciekać do Na To co byś powiedziała Żeluzach Zapraszamy do reklamy przeceny XXL w Media Expert. smartfony laptopy telewizory rowery i hulajnogi elektryczne odkurzacze bezprzewodowe ekspresy do kawy pralki lodówki zmywarki w super niskich cenach